Słuchasz audycji radiowych na antenie WPNA to dobra wiadomość. Czy słuchasz audycji, która istnieje ponad 25 lat, jest taka wiara i wolność. Gdy masz trudny dzień, słuchaj audycji wiara i wolność. Gdy masz wrażenie, że grunt usuwa się i toniesz, słuchaj audycji wiara i wolność. Gdy masz dobry dzień, wyślij tekst do znajomych, gdziekolwiek mieszkają, aby słuchali audycji wiara i wolność. Znajdą zbudowanie na każdy dzień.